Dzisiaj chcielibyśmy dalej mówić w temacie, mówić mniej, ale chcielibyśmy to zrobić w inny sposób. Chcielibyśmy zrobić taki talk show, taki wywiad z Grzesiem i ze mną, który poprowadzi Ania, ale chcielibyśmy mówić w temacie ewangelizacji. W temacie bardzo ważnym, myślę, dla Kościoła, dla każdego z nas i myślę, że z, z innych perspektyw, ale dla każdego... Każdy być może weźmie coś z tego dla siebie, ja w to bardzo głęboko wierzę i super. Super? Witam was kochani, zapraszam Marcina i Grzesia do mnie. Mój mąż nie jest jakimś takim majsterkowiczem, więc postaram się usiąść. OK, ufam ci kochanie, ufamy Bogu, jesteśmy bezpieczni. Kochani, jesteśmy w temacie mówić mniej. Generalnie ostatnie dwa nauczania poruszaliśmy się w tym temacie. Jednak jak każdy chrześcijanin, wiadomo, jesteśmy nawróceni. To, czego mówimy więcej, to Ewangelia. Ewangelia, czyli dobra nowina, tym się chcemy dzielić. I chcielibyśmy dzisiaj troszeczkę rozwinąć ten temat z dwóch perspektyw. Więc tak, moje pierwsze pytanie, co to znaczy tak naprawdę ewangelizacja? Co to jest ewangelizacja? Grzegorz? Tak może zanim zaczniemy to chciałbym zauważyć dzisiaj, nie, nie, nie miałem okazji powiedzieć, zauważyliście, Ola, Ola Dzimidowicz z nami dzisiaj grała? Ja myślę, że ona na dłużej z nami za, za gości cieszą mnie to brawa. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jeśli chodzi o ewangelizację, muszę powiedzieć, nie czuję się w tym ekspertem i być może ktoś tutaj na sali jest, kto byłby bardziej kompetentny niż ja, ale zostałem zaproszony, więc dziękuję za to zaproszenie. A teraz do, do pytania, co to znaczy ewangelizacja, tak? To są wszelkie sposoby, wszelkie metody w tym, aby osoba wierząca skontaktowała z Bogiem osobę niewierzącą do momentu, aż osoba niewierząca stanie się osobą wierzącą, czyli narodzi się na nowo. I wiecie, to jest szerokie spektrum działań i też warto zauważyć w tym, że proces nawrócenia osoby niewierzącej do wierzącej to dla jednej to jest kilka godzin, dla innej kilkanaście lat. Więc to też warto brać pod uwagę. Więc cały ten proces, cały ten okres... Kiedy osoba jeszcze niewierząca nie jest wierzącą, do momentu, kiedy zostaje wierzącym w Boga narodzoną na nowo, to jest według mnie ewangelizacja. Marcin, dodasz coś? Jak Ty byś zdefiniował ewangelizację? Grzesiu, Grzesiu tutaj spojrzał w taki sposób bardzo zadaniowy i taki formułkowy, bo ewangelizacja to dzielenie się, się przesłaniem o dobrej nowinie z ludźmi, którzy w Boga nie wierzą. Natomiast ja patrzę na ewangelizację w trochę w inny sposób, bo patrzę na ewangelizację jako na życie, na moje życie. Czyli ewangelizacja nie jako zadanie, które mam do wykonania, ale ewangelizacja jako życie, którym żyję i inni mogą przez to obserwować to, że Bóg jest i Bóg, i Bóg działa w moim życiu, a wtedy, kiedy trzeba powiedzieć im właśnie o Bogu. Więc ja tak staram się niezadaniowo patrzeć na temat ewangelizacji. Aczkolwiek to poprawne jest, bardzo takie chrześcijańskie. Okej, okay, czyli mamy różne środki, różne metody, od wielkich konferencji, przez służbę ubogim, przez dawanie tak naprawdę przykładu własnym życiem, takie rozmowy face to face z ludźmi, budowanie z nimi relacji. Jak się zmieniały te metody i sposoby, a może narzędzia, przez ostatnie lata, Grzegorz? Myślę, że jesteś tutaj tak. w Kościele z nami długo. Więc na pewno, gdybyś tak spojrzał wstecz, możesz powiedzieć, co się zmieniło, jakie są trendy, co działa, co już może nie działa. Znaczy metody się zmieniają i to, i to jest zdrowe i normalne, bo metoda się zmienia w momencie, kiedy przestaje działać, prawda? To szukamy nowego rozwiązania, nowej metody. No i wielu z nas pamięta, na przykład lata temu było, była działalność wśród dzieci z rodzin uboższych. Był problem dzieci z rodzin, gdzie panował alkohol, prawda, i, i poprzez zabawę, poprzez jakieś krótkie pogadanki docieraliśmy do tych dzieci. Są tu osoby, które uczestniczyły w tej pracy, można powiedzieć. No, kojarzymy też pracy grupy Nowej Nadziei, czyli ewangelizacja w, no, pośród osób, które były, są dotknięte problemem alkoholizmu. Mieliśmy pikniki rodzinne coroczne, nie wiem, czy pamiętacie, po prostu dla wszystkich, dla dzieci. I formuła była taka, że poprzez zabawę, poprzez posiłki, poczęstunki i tak dalej docieramy do dzieci i do ich rodziców. Kościół uliczny, ja pamiętam to, on, słyszałem, że on gdzieś w 2000 roku. Wiecie, to jest wszelkie formy, zauważyłem, że wszelkie formy ewangelizacji najczęściej one przychodzą ze Stanów Zjednoczonych, bo tam jest najmocniejszy, że tak powiem, rozwinięte chrześcijaństwo ewangeliczne. No i to jest w pewnym sensie normalne, że, że stamtąd do nas przychodzą pewne trendy, i właśnie w, na początku lat 2000 pamiętam w Warszawie ktoś za, zaczął organizować kościół uliczny, to się rozszerzało, rozszerzało i między innymi u nas też taka działalność miała miejsce. No i też ewangelizacje namiotowe, stadionowe, prawda, raczej to dotyczyło kilkunastu zborów, prawda, przyjeżdżał jakiś znany ewangelista albo ktoś z darem uzdrawiania, ewentualnie z mocnym świadectwem i czy to na stadionie, czy, czy jeszcze dawniej pod namiotami, Zapraszało się ludzi niewierzących i ta osoba, przede wszystkim ta osoba usługiwała z pomocą Kościoła, ludzi wierzących. Myślę, że to to główne te działalności. Marcin, jak to wygląda dzisiaj? Może jakieś media społecznościowe? Jakie trendy widzisz obecnie? Myślę, że na dzień dzisiejszy to wszystko, o czym powiedział Grzegorz, było wspaniałe i bardzo dobre zwłaszcza te wszystkie akcje z lat 70 -tych, 80 -tych, akcje namiotowe, kiedy przyjeżdżali ludzie za granicę często i głusi Ewangelię tutaj w Polsce. Ja zauważam tylko jedną taką rzecz, dlaczego to dzisiaj nie działa. To nie działa z kilku powodów, ale myślę, że jednym z największych powodów jest to, że żyjemy w państwie, które jest wolne i jest otwarte, gdzie każdy z nas, jak tutaj siedzi na sali, prawdopodobnie był już za granicą, widział czarnoskórego człowieka, widział, słyszał język angielski, Słyszał język niemiecki i tak dalej, i tak dalej. Wtedy, kiedy ci ludzie przyjeżdżali tutaj, robili ogromną fajną robotę z tego względu, że my byliśmy spragnieni też czegoś innego. Byliśmy spragnieni zobaczyć, zobaczyć, jak funkcjonuje ten inny świat. Jak przyjeżdżali goście z Ameryki, to wszyscy się schodzili, bo chcieli zobaczyć Amerykanina, tak? Dzisiaj to już troszeczkę inaczej wygląda. Teraz mamy otwarte granice, już za chwilę każdy, każdy będzie sobie mógł do Stanów polecieć, już chyba może. Będzie mógł sobie zobaczyć z bliska Kościół, jaki będzie chciał zobaczyć. Będzie mógł zobaczyć Nowy Jork i te inne rzeczy, które tam są, a do których tak bardzo ciągnie nas. I myślę, że te rzeczy po prostu gdzieś straciły, straciły swoją rację bytu. Potem, tak jak mówiłeś, Kościół uliczny. Kościół uliczny, tutaj też wszystko zależy od formy, tak? Ja myślę, że ewangelizacje, ewangelizacje uliczne na dzień dzisiejszy są ewangelizacjami bardzo ciężkimi do przeprowadzenia. Nie mówię, że to jest nierealne, nie ale, ale żyjemy w czasach, kiedy na ulicy bycie zaczepianym przez innych ludzi strasznie nas drażni. Ja wiem sam, jak chodzę po ulicy i ktoś podbiegnie z ulotką, ktoś chce mi coś dać, ktoś chce mi coś na siłę wcisnąć, no to nie wiem, jaka jest wasza reakcja, ale może moja jest mało chrześcijańska, ja się po prostu zamykam od razu w sobie i uciekam. Ja wierzę, że jest jakaś możliwość docierania do ludzi na ulicy, ale w odpowiedniej formie i w odpowiedni sposób też. To, w jaki sposób jest mówione do tych ludzi, ma ogromne znaczenie. Wiele razy spotykałem się z takimi momentami, kiedy słyszałem na ulicy, że ktoś, i nie mówię w naszym mieście, ale w innych miastach, gdzie ktoś próbował ewangelizować ludzi i na przykład straszył ich piekłem. Podejdźcie tutaj, weźcie ulotkę, przybliżcie się do Jezusa, bo wylądujecie w piekle. Myślę, że, że to nie ma sensu w taki sposób i taka forma ewangelizacji, jeżeli chodzi o Kościół. Myślę, że na dzisiaj najbardziej najbardziej wymiernym, najbardziej takim dającym efekty sposób, to jest właśnie ewangelizacja poprzez media społecznościowe. To jest Facebook i Instagram, które ogromnie namieszały. Znam kilku pastorów Kościołów w Polsce, które w bardzo szybki sposób bardzo mocno zbudowały swoją pozycję w mieście, i bardzo dużo osób chrzczą poprzez to, że są bardzo widoczni na Facebooku na przykład. Ostatnio rozmawiałem z pastorem Danielem Różańskim, to jest, to jest pastor kościoła Echo w Gdańsku. Wiecie, to jest chłopak, który zakładając kościół miał już 400 osób na otwarciu. I on powiedział jedną prostą rzecz. Mówi, ja na ewangelizację przez Facebooka wydaję ogromne pieniądze. Ogromne pieniądze na reklamy na to, żebyśmy byli widoczni na Facebooku, żeby było nas widać, że jesteśmy normalni, że robimy fajne rzeczy, że mamy fajne spotkania. I myślę, że zaniedbywanie tego, tej formy ewangelizacji w dzisiejszych czasach jest zabiciem po prostu możliwości zrobienia czegoś fajnego w swoim mieście. I myślę, że jeszcze jedna taka rzecz. My czasami bierzemy to, to, co Grzesiu powiedział. Niektóre rzeczy przychodzą do nas ze Stanów, przychodzą do nas teraz bardzo często z Anglii, przychodzą z innych krajów, gdzie to chrześcijaństwo się bardzo fajnie rozwija ale musimy zwrócić uwagę na to, że każde miasto i każda społeczność ma swoją specyfikę i ma swoje uzdolnienia i Bóg każdemu z nas tutaj jak siedzimy dał odpowiednie talenty do tego, żeby je wykorzystywać w tym mieście i myślę, że powinniśmy szukać pośród naszego obdarowania i naszych talentów takich misji i takich rzeczy i takiego wychodzenia do ludzi w mieście, żeby to było nasze i żeby to u nas działało. Kościół uliczny koniecznie będzie działał u nas, Niekoniecznie będą dzisiaj działały rzeczy związane bardzo mocno z, y, z dobroczynnością, ponieważ jak wiemy, czasy są inne, to już nie są lata 90., kiedy ludzie, wiecie, byli głodni, kiedy nie mieli pracy i tak dalej, Dzisiaj jest, nie powiem, że jest dobrobyt w naszym mieście, ale powiem, że na pewno lepiej się żyje w naszym mieście, Lepiej ludzie mają naprawdę dużo lepiej i często ci, którzy są na ulicy albo których w, widzimy w fatalnej sytuacji, często to jest z wyboru, a nie dlatego, że po prostu znaleźli się w takich tarapatach, bo życie ich do tego zmusiło. Nie chciałbym też generalizować, bo jest wiele osób potrzebujących, zwłaszcza uważam, że na dzień dzisiejszy taki temat zaniedbany też przez nas, myślę, jako Kościół, to są osoby starsze. Myślę, że w naszym mieście jest dużo osób starszych, emerytów, którzy często sobie nie radzą z różnymi, z różnymi rzeczami. I ja myślę, że to jest, to jest coś, co... Nie wiem, być może Bóg pokieruje w przyszłości, pokieruje nas do tego, żeby znaleźć sposób, żeby do tych ludzi dotrzeć i, i zrobić coś dla nich. No, ja, ja przynajmniej to tak widzę, tak? Ale być może jest coś innego, być może zrodzi się jakaś służba, która, która nie wiem, będzie młodzież tu ściągać masowo, nie wiem. że co twoim zdaniem na dzisiaj jest skuteczne, a co jest już nieskuteczne? Rzeczy, które wymieniłeś, o których powiedział Marcin, czyli jakie są te skuteczne metody, a, a co już raczej nie działa? Znaczy, no fakt faktem, że czasy są takie, że tych ulotek, różnych propozycji i tak dalej, to mamy multum i, i w tym momencie też jakieś właśnie działalności typu ulotki, typu gitara na ulicy, to po prostu ginie w tłumie, więc to już na pewno to mniej działa niż 15-20 lat temu. Media społecznościowe ok, tylko też trzeba zwrócić uwagę, że po pierwsze, zwłaszcza starsze pokolenie to niekoniecznie ma, że tak powiem, baczenie na media społecznościowe, niekoniecznie w to się wkręca i, i, i działa, więc, więc jest, jest po prostu, na, na pewno warto na media społecznościowe zwrócić uwagę, jest to skuteczne wśród młodych ludzi i, i może w ludzi w wieku średnim, ale niekoniecznie w stosunku do wszystkich. Najskuteczniejsza mimo wszystko to, to jest ewangelizacja indywidualna, jakbym poprosił tutaj i spytał, kto, że tak powiem, nawrócił się indywidualnie czy gdzieś na ewangelizację, to mogę się założyć, że 90% podniosłoby ręce, że indywidualnie i wiecie, tak jest w każdym kościele. I to zawsze będzie najskuteczniejsza metoda. I, i teraz jeszcze, jeszcze, jeśli chodzi o ewangelizację, pyta, pytanie, co chcemy osiągnąć przez na przykład grupowe ewangelizację, Bo ja się zgodzę, że... Procent nawrócenia takiej grupowej ewangelizacji będzie niewielki, ale pytanie, czy, czy przez to nie osiągamy jakichś innych celów Kościoła? Czyli okej, okay, mamy dwie formy. Pierwsza to, jest, to są tłumy, czyli takie wydarzenia grupowe, zorganizowane typu konferencje, akcje dobroczynne, charytatywne i ewangelizacja indywidualna. Czyli czy obie formy są ok? Czy te większe wydarzenia są tylko furtką do tego, żeby przyciągnąć ludzi? Może zrobić jakiś dobry PR kościołowi, a potem ewangelizować twarzą w twarz, jak to wygląda. Marcin? Ja powiem tak. Jak wiecie, razem z Anią jesteśmy w procesie też zakładania kościoła w Wałbrzychu. Pierwszą rzeczą, jaką będziemy robić, to będzie duża ewangelizacja w Wałbrzychu z Kubą Kamińskim. Kiedy myślałem na ten temat, kiedy myśleliśmy na ten temat, czy zaprosić Kubę, czy zrobić to w innej formie. Doszliśmy do takiego miejsca, że ewangelizacje grupowe dzisiaj wracają. Mam takie wrażenie, że po prostu jest taki jakby powrót do tego, że przyjeżdża jakiś człowiek, ewangelista i robimy duże zgromadzenie i wtedy ludzie mają szansę przyjść do Boga. I teraz tak, na ile ja uważam, że to jest skuteczne? Ja uważam totalnie, że to jest nieskuteczne. A dlaczego chcę to zrobić? Z bardzo prostego powodu, ponieważ chcę zaprosić tych ludzi później do miejsca, które dla nich stworzymy. Chcemy zrobić kontakt karty, czyli takie karty, w których ci ludzie będą mogli zostawić na siebie namiar, ci ludzie, do których będziemy mogli zadzwonić, do których będziemy mogli napisać i będziemy mogli ich przez ten sposób jakoś zaprosić na jakieś inne wydarzenia w mniejszych grupach, które będziemy robić w tygodniu. A dlaczego powiedziałem, że uważam, że ewangelizacje są dzisiaj te grupowe nieskuteczne? Z jednego bardzo ważnego powodu, ponieważ na ewangelizacjach tych grupowych najczęściej jest 99% ludzi, którzy już dawno oddali Bogu, Bogu, życie Chrystusowi i przychodzą po, prostu, żeby, przychodzą po prostu na spotkanie, po to kolejne kościelne spotkanie. I spotkałem się z tym już wielokrotnie. Często jest tak, że ci ludzie, potem jest nawołanie, ci ludzie wychodzą do przodu, ewangeliści, jak te ewangeliści mówią, wow, 300 osób się nawróciło. Nie do końca to tak wygląda, więc kiedy my teraz robimy to spotkanie, to chcemy jak najmniej wśród środowiska ewangelicznego to ogłaszać. Chcemy jak najwięcej osób nowych, które mogą przyjść, które mogą zobaczyć byłego piłkarza Lecha Gdańsk, który po prostu został cudownie uzdrowiony i który oddał swoje życie Bogu. I myślę, że w takiej formie to, to ma sens, albo jeżeli mówimy o tym, Kościele to chcielibyśmy, żeby każda osoba, która chce przyjść na takie spotkanie, żeby przyprowadziła osobę, która może niekoniecznie jest niewierząca, bo to też jest kolejny temat, ale która po prostu potrzebuje Jezusa w swoim życiu. I myślę, że to, że to wtedy ma sens. A jeżeli chodzi o indywidualne, tak? Pytałaś o indywidualne ewangelizację indywidualną? Przyjaźń. Kiedy patrzę na początki powstawania tego Kościoła, kiedy patrzę na początku powstawania różnych innych Kościołów, to co Pozwala Bogu działać w grupie, przybudowania kościoła to jest przyjaźń. Kiedy wy zakładaliście ten kościół, to była grupa przyjaciół, która wyszła z pewnego miejsca i przyszła tutaj i chciała tworzyć coś nowego, coś z Jezusem. I myślę, że nadal, nadal to tak wygląda, że tylko poprzez przyjaźń jesteśmy w stanie po prostu przyprowadzić człowieka do kościoła. Nie poprzez to, że będziemy, wiecie, sam wielokrotnie zapraszam ludzi do kościoła. Chodź, przyjdź, będzie fajnie, posiedzimy, wypijemy kawę. Ale czy to przybliża ludzi do Chrystusa? Sama obecność na nabożeństwie? Nie wiem, bo ci ludzie przychodzą, wychodzą, przychodzą, wychodzą, ale to, co na pewno zatrzymuje ludzi w Kościele i przy, zatrzymuje przy nas, to jest miłość, serce, czas, który im poświęcamy i przyjaźń, którą tworzymy z tymi ludźmi. Dla mnie najlepszą ewangelizacją jest tworzenie więzów, przyjaźni. To jest coś, co, co zrobił Jezus ze swoją małą grupą, dwunastu, co on z nimi zrobił, przebywał z nimi, zaprzyjaźniał się z nimi po to, aby ich potem posłać, po to, żeby oni poszli i głosili to dalej. Myślę, że to jest efektywne. Znaczy, ja myślę, że ewangelizacja grupowa również ma sens, tylko być może inne cele. Po pierwsze, w ten sposób Kościół daje się poznać otoczenie, w którym jest, miasto, prawda? Daje się poznać, że jest otwarty, że nie jest jakąś groźną, zamkniętą sektą, której członkowie mają syndrom oblężonej twierdzy, prawda? i że, że po prostu jest to normalna grupa, w której po prostu czci się Boga, szuka się Boga, prawda, i jest pewną ofertą dla miasta, więc to, to sprawia, że ludzie słysząc o danym kościele, po prostu znika już ta blokada, o, to jacyś, jacyś wariaci mogą być. Druga rzecz, jeśli kościół prowadzi działalność ewangelizacyjną, to według mnie zawsze powinno iść za tym konkretne czyny, nie? Stosownie do potrzeb, które są w danej miejscowości, prawda, i ludzie z zewnątrz widząc to, prawda, powiedzą, o, oni nie tylko gadają, oni coś robią w tym kierunku, więc chyba rzeczywiście w to wierzą, o czym mówią. Tak jak kiedyś były potrzeby związane z pracą, czy też ewangelizowaniem ludzi z problemami alkoholowymi, dziećmi, prawda, posiłkami, Ok, Teraz na przykład może to być, jeśli w danym mieście brakuje przedszkola, a może przedszkole o profilu chrześcijańskim, które zapewni tą potrzebę w mieście braku przedszkoli po prostu. Więc ma to sens. To sprawia, że pada ta bariera, że oto pojawiła się jakaś grupa być może groźnych wariatów. Zwłaszcza to jest ważne dla nowo powstałego Kościoła i tam być może może być więcej właśnie takich akcji ewangelizacyjnych, która sprawia, że Kościół daje się poznać w otoczeniu. Prawda, że pada ta bariera, że jak ktoś przyjdzie, że albo kasę chcą ode mnie wyciągnąć, albo nie wiadomo co tam jeszcze, nie? jakie mają intencje. Jeśli robimy to wszystko nie z taką intencją, że ok, będziemy to robić pod warunkiem, że wy przyjdziecie do nas do kościoła. Taką intencję ludzie wyczują i powiedzą dziękuję. Więc to, to powinna być działalność, wiecie, gdzie nie spodziewamy się, że, że coś za to dostaniemy. I ludzie to zauważą. Wcześniej czy później. To się wiąże znowu z tym, że ludzie boją się tego, co jest nieznane. Jeśli nie znają kościoła, jeśli nie znają danej grupy, to będą na dystans, tak? Stąd też ta przyczyna, dlaczego ktoś przychodzi do kościoła, bo kogoś zna, bo komuś ufa. Jeśli się zastanawiasz nad tym, kim jest ten człowiek, to nie słuchasz tego, co on mówi. Nie skupiasz się na treści Ewangelii, na przykład, prawda, jako osoba niewierząca, tylko na tym, czy, czy temu gościowi w ogóle, czy on coś chce ode mnie, czy po co on w ogóle mi to mówi. To jest ta przyczyna, dlaczego ludzie, ewangelizacja indywidualna jest skuteczniejsza. Druga rzecz, jeśli ty jako osoba wierząca znasz tą niewierzącą, to wiesz, jakie są jej potrzeby. A wiecie, Bóg najczęściej objawia się ludziom niewierzącym w ich potrzebach. Prawda? Bóg zawsze gdzieś tam działa w sferze braków potrzeb ludzi. I to jest normalne, wiecie, bo my, wszyscy ludzie są istotami zależnymi. Wiecie, to nie jest nic niedochowego, że ktoś się nawraca dlatego, bo ma problemy. To jest jak najbardziej okej. Okay. To jest ten drugi punkt, dlaczego indywidualna ewangelizacja jest skuteczniejsza. Po prostu ty wiesz, czego druga osoba potrzebuje i w czym Bóg może jej pomóc. Bo oczywiście na ewangelizacjach indywidualnych za, za najczęściej będą padały pewne ogólniki, ogólna prawda, ale nie zawsze będzie to styczne z potrzebami ludzi. Wszystkich ludzi, którzy to słyszą na przykład. Więc na przykładzie, jeśli przeszliśmy już przez ewangelizację grupową, ktoś był na spotkaniu z Kubą Kamińskim albo przyszedł do naszego chrześcijańskiego przedszkola, kawiarni i mamy możliwość ewangelizować go, porozmawiać z nim twarzą w twarz, czego na pewno nie mówić nowo poznanej osobie i dlaczego. Chciałbym ja to dobrze ułożyć w słowa, żeby, żeby, żebyście mnie dobrze zrozumieli, żebyście potem nie mówili, że może jakieś herezje głoszę. Ale pierwsze, czego ja bym na pewno nie zrobił, to nie mówiłbym tej osobie o Bogu. Pierwsze, co bym zrobił, to bym zapytał, jak się ma i skąd przyszła i, i, i, i co się stało, że tu jest. I bym próbował tą osobę generalnie poznać i zobaczyć to, co Grzesiu powiedział, wyczuć jej potrzeby generalnie. Uważam, że największym, jeden z największych błędów, jaki popełniamy, to jest to, że człowieka, którego nie poznaliśmy, nie znamy, z którym generalnie nic nas nie łączy, e, pierwsze, co robimy, to próbujemy mu wepchać naszą prawdę. Ludzie dzisiaj tego nie lubią. Wiem po sobie, że ja tego nie lubię. I uważam, że to jest, że to jest nie w porządku i to jest niefajne. Natomiast e, ja wiem, z czego to czasami wynika. Czasami wynika to z tego, że mamy mało czasu i chcielibyśmy wszystko zrobić od razu. Natomiast to jest błąd, ponieważ zawsze możemy zrobić coś więcej, aby poznać tego człowieka i coś dać od siebie, wygospodarować swój czas, aby znaleźć tego człowieka i, i, i żeby z nim pospędzać ten, ten czas tak, żeby on zadał nam pytanie o Boga, a nie żebyśmy my od razu mu próbowali wiercać w głowę nasz sposób myślenia i to, co, to, co my mamy mu do przekazania. Ja naprawdę rzadko to robię, chyba, że są takie szczególne przypadki, kiedy przychodzi już jakaś osoba i, i widzę, że jest naprawdę w głębokim, w głębokim dole i jedną rzeczą, której mogę wtedy powiedzieć, bo nie znam innych słów na to, aby cokolwiek wyrazić, jest to, aby powiedzieć właśnie, że Jezus jest w stanie Cię uratować. Ale wiecie, często tutaj przychodzą ludzie, którzy... Mówi się, że każdy ma problemy i każdy ma, i każdy ma jakąś pustkę do wypełnienia i to jest prawda. Natomiast zanim, zanim my się dowiemy o tym, że tak jest w życiu danej osoby, to może czasami minąć kilka, kilka miesięcy. Jeżeli zrobimy coś za szybko, to możemy tę osobę stracić nawet na zawsze. Sobie tak myślę, ile osób przyszło tutaj do Kościoła, ile osób usłyszało od razu, że Bóg cię jest w stanie uratować, ale nie wiem z czego, bo jeszcze nie zdążyłem cię nawet poznać i cię zapytać o to, ale Bóg cię jest w stanie uratować, więc nie jesteś w stanie dać konkreta, konkretnej rzeczy temu człowiekowi, oprócz tego, że że, że próbujesz mu coś wcisnąć na siłę, no i, i ci ludzie potem nie wracają, oni mają nas za dziwaków. Ja nie będę teraz, nie chciałbym was w jakikolwiek sposób oskarżać, ani nie ten, ale ja byłem dziwakiem przez wiele lat. Byłem dziwnym człowiekiem, który nie potrafił mówić o niczym innym jak o tym, że, że tylko Bóg, że Bóg, że Bóg, gdzie nie poszedłem to Bóg, Bóg, Bóg, szedłem do dentysty, Bóg, Bóg, Bóg, gdziekolwiek indziej do dentysty nie chodziłem. Bóg jest ważną częścią, jest najważniejszą częścią naszego życia, ale On się ma wyrażać przez nas, a nie my mamy o Nim mówić, I, e, raczej mamy o Nim mówić, tylko nie tak, żebyśmy, wy wiecie o co chodzi, <grych> żebyśmy kogoś nie bili Bogiem, nie bili Biblią. A jeszcze jak słyszę, że ktoś, wiecie, na pierwszym spotkaniu z danym człowiekiem bierze Biblię i mu głaszcze 15 wersetów, no nie wiem, no to nie jest moje, tak? Może to jest twoje, nie oskarżam cię w żaden sposób, nie czuję się oskarżony, ale to nie jest moje. Czegoż? A ty czego na pewno nie rekomendujesz na te, w takim pierwszym kontakcie? Czego pierwszym powinniśmy kontakcie? unikać? No na pewno nowo poznanej osobie nie można mówić czegoś, czego ona nie zrozumie. Wiecie, my czasami zakładamy, że ponieważ dla nas jest oczywiste i zrozumiały nasz pewien slang zborowy, na przykład. To, że ktoś z zewnątrz też na pewno to zrozumie. A to nieprawda. Czasami cytujemy całe wersety z Pisma wiecie, dla ludzi z zewnątrz. Przekład na przykład brytyjski. To brzmi jak jakiś taki wiecie, tekst z XIX wieku. I oni bardziej się skupią na formie słów, na doborze słów, niż na samej treści. Biblia mówi, że Izraelitom, mimo że słowo było ogłoszone, jeśli nie było powiązane z ich wiarą, na nic było przydatne. Więc... Pierwsza rzecz, jeśli coś mówimy, to zrozumiale. I druga ważna rzecz, do życia tych ludzi. To, co się tyczy życia tych ludzi. Wiecie, ogólne prawdy czasami no, po prostu nie trafią do tych ludzi. Bo, po prostu ich to, że tak powiem, zgrzewa, tak, tak w cudzysłowie mówiąc, nie? Mimo, że to Słowo Boże. Ale po prostu wiecie, no, no, ludzie są obojętni, kiedy nie rozumieją. Ludzie są obojętni, kiedy ich to nie dotyczy, czy nie czują, że to ich dotyczy. Druga rzecz, na pewno solenie piekłem, to jest, to nie działa po prostu, powiem tak, mimo wiecie, że to, to, to jest oczywiście prawda, to, to po prostu warto się zastanowić, jakby wyprzedzić fakty i zastanowić się, czy ta osoba, jeśli ja to powiem, czy ona tą prawdę przyjmie, bo to nie sztuka jest w tym, żeby wrzucić coś, ale sztuka, czy, czy to będzie skuteczne dla tej osoby, wobec tej osoby. I też jeśli chodzi o mowa o porzucaniu grzechów, czasami od tego zaczynamy, zaczynamy, wiecie. ale wiecie, ja wierzę w coś takiego, że dopóki osoba nie pozna Boga, chociaż w minimalnym aspekcie Bożej miłości nie doświadczy, to, to ona po prostu nie będzie miała siły, żeby porzucać. To się zawsze zaczyna od łaski. Biblia mówi, że to duch przekonuje o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie, więc nie musimy zajmować pozycji Ducha Świętego. Znowu, no to nie działa, po prostu, no. jeśli powiesz komuś, że ma porzucić to, to, to, to on stwierdzi, po co mi takie życie, co ja w zamian za to będę miał? I to jest, wiecie, normalna reakcja. Z czasem, wiecie, każdy człowiek, poznając Boga, zaczynając chodzić z Nim, w minimalnym nawet aspekcie, sam będzie się przekonywał, co odstawić, a co nie, a co przyjąć nowego. Bo, bo to też nie sztuka w tym, żeby coś odrzucić, ale to sztuka, żeby przyjąć, no tak mniej więcej. Czyli tak podsumowując w trzech zdaniach, Marcin, co twoim zdaniem jest kluczem do dobrej komunikacji i takiej pierwszej rozmowy? To, co powiedział Grzesiu, jest bardzo ważne, łaska kroczy przed prawdą, a więc łaska, więc podchodzę do człowieka z, z jego poziomu i, i w miłości staram się z nim z nim porozmawiać o, o, o nim generalnie, poznać go, tak, skąd jest, skąd pochodzi generalnie, gdzie pracuje, jak się nazywa, zanim przejdę do, do tych rzeczy. Postawa. Myślę, że postawa jest bardzo ważna. My czasami podchodzimy do takiego człowieka od razu z góry, bo my jesteśmy wierzący, ty jesteś niewierzący. Nie, niewierzący. I to znowu jest moje. Ja wierzę w Kościół globalny i wierzę w to, że Jezus Chrystus ma swój Kościół na całym świecie, bez względu na denominację, bez względu na to w na inne różne aspekty I, i wydaje mi się, że często po prostu mówimy do ludzi i myślimy sobie, że ktoś jest niewierzący, a ten, ta osoba ma większą wiarę w Boga niż my sami czasami. Sam się z tym spotkałem i, i generalnie myślę, że ta postawa powinna u nas zniknąć. My często budowaliśmy nasze, nasze myślenie i nasze, nasze wartości na opozycji na przykład do kościoła katolickiego, ponieważ z niego część z nas wyszła więc w tej opozycji budowaliśmy swoją pozycję w kościele ewangelicznym i dzisiaj często podchodzimy właśnie z takiej pozycji lepszego brata, który wyszedł, który już poznał coś, coś lepszego i wysłuchajcie mnie, bo ja mam ci coś do powiedzenia. Ja ostatnio razem z Anią mieliśmy, uważam wielką przyjemność, byliśmy na, na spotkaniu z ewangelistą kościoła katolickiego, z Marcinem Zielińskim. W naszym Kościele wywołało to ogromną burzę i wywołało to ogromne, powiem to, nawet rozłam pewnego rodzaju w środowisku ewangelicznym. My byliśmy na tej usłudze i chcę wam powiedzieć, że byłem mocno ubłogosławiony tym, co ten człowiek robi, ten, jak ten człowiek żyje, tym w jaki sposób głosi Chrystusa. I myślę, że przez takie zamknięcie się na pewne rzeczy i przez tą naszą postawę czasami naprawdę zamykamy się na ogromne błogosławieństwo, na błogosławieństwo jakie idzie z tym, z tym, co Kościół Jezusa Chrystusa ma dla nas do, do przekazania. To, ja zawsze wychodzę z takiej pozycji, co zrobiłby Jezus, to jest najpierw, ale później, a co jeśli ja się mylę? Co jeśli ja się mylę? I to jest pytanie, które bardzo często zadaję sobie w takich momentach, co jeśli ja się mylę? Ja wiem, że, że my się czasami boimy pewnej liturgii, boimy się pewnych, pewnych rzeczy, które są związane, które są otoczką z tym wszystkim, ale co jeśli ja się mylę? Właśnie to ta postawa, o której Marcin mówił, to bardzo ważna sprawa. Postawa wyższości, wiecie. Ludzie takie coś wyczują. A jak wyczują, to już okej, okay. traktujesz mnie jak jakiegoś dzieciaka, nie chcę nawet słuchać tego, co mówisz. To jest ta bariera. Wiecie, wystarczy świadomość, że my cały czas potrzebujemy łaski. Że tak samo jak ten niewierzący, do którego mówimy, my jesteśmy wierzącymi tylko dlatego, że Jezus coś zrobił na krzyżu. Jeśli to od tego będziesz to będziesz, pamiętał, będziesz świadomy tego, że po prostu twoja własna sprawiedliwość jest na nic przydatna, że gdyby nie Jezus i Jego krew na krzyżu, to byłbyś nikim i wylądowałbyś w piekle. Jeśli w takiej świadomości cały czas chodzisz, to nie przyjdzie ci nawet do głowy, żeby mieć postawę wyższości. A wiecie, a postawa pewnej takiej pokory, która możesz nawet nieskładnie mówić, ale postawa będzie temu człowiekowi coś, mówić coś więcej. Że Ty tym żyjesz i ty mówiąc o łasce Boga, sam wierz sam wiesz o niej, bo przyjął się do swojego życia i jesteś jej świadomy. Druga rzecz, no, wiecie, ogólnie umiejętność komunikacji. Kiedy mówisz coś do kogoś, prawda, i w tym czasie ze zdenerwowania się jąkasz, czerwienisz się, wiecie, to ten człowiek, to co mówiłem ostatnio, wiecie, że komunikacja to nie tylko słowa, ale też postawa twojego ciała, ton głosu i tak dalej, prawda, ta osoba się zastanawia, on, nie wiem, dlaczego on tak się czerwieni, o co, o co mu chodzi, co on chce mnie oszukać, co, coś, coś chce, chce, ostatecznie usłyszę, że kasę chce wyciągnąć ode mnie, nie? ta spójność, wiecie, takie pewne blokady, które mamy w sobie w takim codziennym życiu zwykłym, wiecie, w kontaktach z ludźmi, że o co, co ten ktoś o mnie pomyśli, jak ten ktoś zareaguje i tak dalej, wiecie, pewne kompleksy też, które wymagają po prostu pracy nad sobą, tak żeby nasze codzienne zwykłe takie relacje, wiecie, były po prostu nacechowane otwartością pewną i, i właśnie pozbyciem się tych blokad. No tak jak mówię, to, to jest praca na... Może i na lata my się rozwijamy w tym, prawda? więc pewna taka postawa otwartości, łatwości w komunikowaniu się z innymi no na pewno pomoże. I pewnej spójności takiej wewnętrznej, że ja nie mam przymusu mówić o Ewangelii, ja z musu mówię, bo to, to widać, tylko dlatego, że ja chcę i że to po prostu płynie ze mnie. I to na, na pewno jest na, na pewno dużo skuteczniejsze. Na pewno myślę też, to jest to, co jest ważne, nie ja jestem w tej rozmowie ważny, tylko jest ważny drugi człowiek, a ja spotkałem się też bardzo często z taką postawą, ja nie będę z tymi ludźmi rozmawiał, bo oni są niewierzący, więc ja nie będę z nimi gadał. Ja chcę sobie i Tobie dzisiaj zadać pytanie, gdzie jest światło potrzebne, czy tam, gdzie ono świeci, czy tam, gdzie właśnie jest go brak. Więc to, co robił Jezus, posyła ludzi do tych, którzy się źle mają, tam, gdzie jest ciemno i tam powinniśmy iść. My często tworzymy sobie, wiecie, takie grupki i, i świecimy tak jak, jak słońce w tej grupce, ale niestety na obkoło nas jest wielka, ogromna ciemność, więc lepiej trochę mniej, wiecie, mniej świecenia, a dużo więcej takich rozproszonych świateł, tak żebyśmy, żebyśmy byli widoczni, tak żeby ludzie byli gdzieś zbawiani, żeby Jezus mógł ich dotykać, to co Grzesiu powiedział. To co jest najważniejsze w historii, w historii naszego życia i w historii ludzkości to to, że Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy, zmartwychwstał po to, abyśmy mogli żyć I to jest kwintesencja Ewangelii, to jest serce i źródło, to jest centrum, nie ma nic ważniejszego, wszystko co jest później to, są, to jest otoczka, najważniejsza jest postać Jezusa, to jest centrum, to jest coś, co ma nas spajać z tymi ludźmi, to jest coś, co jest jak magnes i ma nas przyciągać do, do tych ludzi, którzy tego Jezusa nie mają. A my czasami wchodzimy w jakieś inne dziwne rzeczy, w jakieś inne otoczki, w jakieś inne formy, w jakieś inne rzeczy, na których się skupiamy i zapominamy o tym, że kwintesencją tego wszystkiego jest krzyż Jezusa Chrystusa i że to jest najważniejsze, to jest centrum Ewangelii, to jest centrum Wszechświata, to jest najważniejsze, co się wydarzyło w życiu każdego z nas i każdego z tych ludzi, którzy dzisiaj jeszcze Jezusa nie znają. Bo Jezus nie umarł tylko za Twoje grzechy, ale umarł też za ich grzechy i oni też mają szansę do, na to, aby przyjść przybliżyć się do Niego według mnie jeszcze kluczem do dobrej komunikacji i takiej dobrej rozmowy, jeśli chcemy kogoś ewangelizować, jesteśmy my sami. Bo tak naprawdę ludzie bardzo dobrze nas obserwują i widzą, kim jesteśmy, kim jesteśmy na co dzień, każdego dnia, w każdej godzinie. Możemy im powiedzieć wiele pięknych rzeczy, ale jeśli wchodzimy gdziekolwiek jesteśmy, na siłownię codziennie, do pracy, do sklepu, tam gdzie przebywamy i tu boli, tam boli, mąż taki niedobry, wszystko jest nie tak, to wierzcie mi, ludzie bardzo dobrze to widzą, jakim życiem żyjemy. I ja zaczęłam przede wszystkim od tego, od siebie, żeby to, co Jezus zrobił dla mnie, przemawiało codziennie przez moje codzienne życie. Ten pokój, ta radość, żeby wszystkie owoce, to się samo broni. Jeśli jesteś napełniony Duchem Świętym, Duch ci powie, co i kiedy masz powiedzieć. Będziesz to wiedział i to nie będzie działało, to nie będzie żaden przymus. Może zrobić tak, może tak, jakiego słowa użyć. To przyjdzie samo. Mało tego, naprawdę, jeśli codziennie będziesz tym przykładem, będziesz tym światłem, ludzie sami przyjdą do Ciebie, bo będą chcieli receptę na Twoje życie. Dlaczego Ty się codziennie uśmiechasz? Dlaczego Ty wygrałeś swoje małżeństwo, chociaż przecież było tak źle w ogóle, co się stało? Ludzie będą chcieli tej recepty od Ciebie. Także ważna jest taka integralność, kim jesteśmy na co dzień. Proste rzeczy, jaką mamy minę. Mówimy o tym, żeby mówić mniej. Ja bardzo mocno wierzę w to, że śmierć i życie są w mocy języka. I to, co mówimy na co dzień, to przynosi owoce w naszym życiu. Ludzie to widzą. Nie tylko to, co im powiemy. Możemy ich tutaj zaprosić, bić ich Biblią po głowie. Mogą usłyszeć mnóstwo mądrych słów, ale jeśli widzą, że u nas to nie działa, to jak mają uwierzyć, że to zadziała u nich? Jeśli my jesteśmy chorzy, jeśli my jesteśmy narzekający, jeśli my obgadujemy innych, jeśli źle się o nich wyrażamy, to co sobą tak naprawdę reprezentujemy? Uważam, że nasza ewangelizacja powinna zacząć się od naszej osobistej przemiany, od tego, co się dzieje w naszym sercu. I jeśli damy się poprowadzić Duchowi Świętemu w codziennym życiu, to jest tak naprawdę najtrudniejsze, to wszystko inne przyjdzie samo i te owoce będą. To ode mnie, niepytanej. Mam takie pytanie. Coraz lepsze są pytania. Dziękuję w ogóle Oliwi Żyźniewskiej za pytania. Rewelacyjne podejście do tematu. Ilość, a jakość? Żyjemy w zabieganym świecie, mamy pracę, mamy rodzinę, robimy to, robimy tamto. Jak jest lepiej? Czy może jakoś grupowo większą ilość? czy skupić się przez lata czasami na jednej osobie, nawet nie widząc efektów. Jak mądrze to, jak mądrze to podzielić? czy Iść w ilość, iść w jakość, skupiać się na... Każdy... Ktoś może powiedzieć, ja mam taką jedną osobę, której od 10, 15, 20 lat mówię o Jezusie i to jest moje poletko, które sobie uprawiam. Czy może każdy z nas powinien jak najwięcej? Czy też każdy ma swoje role? Jedni są typowymi ewangelistami, drudzy działają pojedynczo, jak to według was wygląda? Pytasz o ego? Ego ewangelisty. Ego ewangelisty. Ego ewangelisty. E, powiem wam tak. Poprzez to, że mamy niewłaściwą tożsamość, czasami mamy też niewłaściwe priorytety w naszym życiu i to, co się może wydarzyć i to, co się często wydarza, to jest to, że jako ludzie, którzy często są niedowartościowani, potrzebujemy ilości. Potrzebujemy ilości. Wydaje nam się, że jeżeli im większa ilość, tym, tym lepiej i próbujemy wokół siebie budować aurę takiej, wiecie, że im więcej, tym więcej, tym lepiej, to wtedy, jest, to wtedy działa, to znaczy, że to, jest, to ma sens i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja wierzę w to, że jakość, wierzę w jakość. Im mniej, tym więcej jesteśmy w stanie poświęcić swojego czasu, tym więcej jesteśmy poświęcić w stanie życia danej osobie, to, to nie tylko ja mówię, ale naukowcy też o tym już dawno mówili, że my jako ludzie jesteśmy w stanie mówić do sześciu osób. Do ich życia. Ja nie mówię, że spotykać się z nimi, ale mówić jesteśmy w stanie do sześciu osób maksymalnie. To jest coś, kiedy wtedy będziemy mogli budować z nimi relacje przyjaźni, kiedy będziemy mogli naprawdę wtedy przebywać z tymi ludźmi. Wiecie, nie możemy być dla wszystkich i wszyscy też nie są dla nas. Jeżeli chcemy, żeby to było jakościowo dobre relacje, więzi i chcemy coś budować z jakimiś ludźmi, to myślę, że to jest, to jest to, że to jest tak do sześciu osób, ja sam widzę po sobie, słuchajcie, jeden, jeden dzień w tygodniu mam teraz tylko wolny i to jest poniedziałek, kiedy wieczorem nie mam nic do zrobienia i jedyną rzeczą, którą mogę zrobić, to mogę poczytać książkę albo z żoną obejrzeć film, reszty wieczorów mamy w jakiś sposób mniejszy lub większy zajęty i ty nie jesteś w stanie, nie jesteś w stanie mieć relacji ze wszystkimi ludźmi ale z tymi, z którymi jesteś, powinnaś stworzyć najlepszą relację, jaką tylko jesteś w stanie stworzyć, ale to będzie wynikało z tego, jakie życie będziesz, właśnie to co powiedziała moja zielona świątkowa żona, jakie życie będziesz z Duchem Świętym prowadził w ciągu dnia, w ciągu swojego życia. Bo jakość twoich relacji będzie wynikała z relacji twojej jakości życia z Bogiem. Jeżeli twoja jakość życia z Bogiem będzie na kiepskim poziomie, to twoja jakość relacji z innymi ludźmi będzie na bardzo kiepskim poziomie i będziesz wtedy płakał, będziesz mówił, że nikt mnie nie kocha, nikt mnie nie lubi, nie mam przyjaciół, nie mam tego, nie mam tamtego, nie mam predyspozycji, masz, wszystko to masz, ale jakość twojej relacji z Panem Bogiem będzie świadczyła o twojej re jakości relacji z innymi ludźmi. Jeżeli to będzie wychodzić z naszego ego, to będziemy szukać ilości, ale jeśli będzie to wychodzić z naszego serca, to będziemy szukać jakości, a jakość to nie zawsze jest ilość, co jedno drugiemu nie przeczy. Ponieważ może być jakość i może być ilość. Może być ilość, może nie być jakości. Grzegorz? Powiem tak. Ważne jest i ilość, i jakość, tylko największy jest problem, żeby zbalansować ilość z jakością. Wiecie, z ilością to jest tak, że im więcej czegoś jest, tym jakość z reguły się obniża. Na przykład w kościele w Koryncie było 25 do 35 tysięcy ludzi. Prawda? To było 10% ludności Koryntu i my Czytamy w Biblii, jakie tam były problemy, zadyma, chaos, prawda? I można powiedzieć, no nieszczególna jakość życia duchowego w Kościele. Można tak powiedzieć. Więc jeśli mowa o ilości, to może być ten problem z jakością. I, I ja zgadzam się, że lepiej się skupić na jednej, dwóch, trzech osobach, które znasz dobrze i które wiesz, jakie mają potrzeby, o które możesz się i modlić, i, i mówić im, i działać w ich życiu też, poświęcać czas, bo to jest, to jest bardzo ważne właśnie, że wiecie, w tym kraju to słów duchowych to mamy opór, co niedzielę i nie tylko w niedzielę, ale dla ludzi po prostu ważne jest, czy, czy za tym, co mówisz, stoi rzeczywistość tego, o czym mówisz. Jeśli oni widzą, że poświęcasz im czas bez jakiegoś interesu, tak, to to, to mówi do nich. Więc no, no i też to, co musimy sobie zdać sprawę, że że jakość często wymaga czasu. I mówię, z jednej strony to chyba nie ma takiej reguły. Jak ktoś ma otwartą osobowość, taką wiecie, że chętnie zawiera i łatwo zawiera z innymi relacje, to oczywiście to może mieć ten wpływ, jeśli chodzi o, o ewangelizowanie, Ewangelię, na, na większą ilość osób. Więc nie ma może jakiejś reguły, ale w tym momencie, wiecie, jakość, jakość ma sens. Czy jest jakaś granica... Jakiś okres czasu lub jakieś zachowanie, kiedy możemy odpuścić? Chodzi o tak zwane, Oliwia napisała, zatwardziałe przypadki. Myślę, że takie przypadki beznadziejne. Znaczy, ja myślę, że tak, że. Bo co znaczy odpuścić? Wiecie, odpuścić możemy na przykład na jakiś czas. Widząc na przykład, że osoba, do której na przykład, no właśnie, mówimy. Mogą być jakieś tego przyczyny, dlaczego to nie trafia i za, zawsze się też warto nad tym zastanowić. Dlaczego nie trafia do tej osoby to, to co próbuję przekazać? Bo może gdzieś ten, może ta słabość jest po mojej stronie. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, no w momentach, kiedy dana osoba powiedzmy kompletnie nie przyjmuje tego, co mówisz, no to po prostu warto odpuścić sobie na przykład mówienie. A poświęcanie czasu bez mówienia, dlaczego by nie? Tak? Pytanie, więc co odpuścić? Warto sobie zadać. No Druga rzecz, kiedy widzisz, że po prostu osoba jest zniecierpliwiona tym, co mówisz, stajesz się dla niej nachalny, to po prostu kompletnie do niej nie trafia to, co mówisz. Nie? Więc nie ma, nie ma sensu. Najczęściej właśnie to jest ten, ta kwestia mówienia, że to jest ta bariera czasami dla ludzi, ale nie sądzę, żeby gdzieś tam ludzie tak łatwo odrzucali pomoc. Pomoc innym ludziom wyrażona w czynach zawsze będzie, że tak powiem, czymś w punkt, czymś, co będzie działać. Słowa nie zawsze. Pytanie, czy zawsze mówić słowem. Na przykład jest w pierwszym piotrze napisane o żonach tak, żeby bez słowa można pozyskać męża. Mnie to zawsze, wiecie, zastanawiało. To jak kogoś bez słowa można pozyskać? A jednak można. Niekoniecznie mówiąc mu, nawijając o Bogu przy każdym spotkaniu. Nagle się okaże, że ona sama bez słów zacznie mówić właśnie o, o tym, co ona myśli o swojej relacji z Bogiem i otwiera się rozmowa. No więc na, na pewno jest to ważne, to wyczucie, żebyś ty wiedział, w którym miejscu ta osoba jest i co do niej trafi, co można jej powiedzieć, a o czym mo, może na razie nie mówić, o co nie ma sensu mówić. My jesteśmy czasami skupieni na tej decyzji przez wielkie D, czyli ktoś przyjmuje Jezusa jako Pana, tak? A wiecie, do relacji z Bogiem to jest dla każdego człowieka niewierzącego droga krok po kroku. Ty coś zrobisz dobrego, kroczek dalej robi ta osoba. Mówisz coś, że ją na przykład w jej miejscu, gdzie ona jest, nie wiem, załamana. Kolejny krok w kierunku Boga, tak? O ona mówi, o, to jeśli Bóg taki jest, to, to może on, on ma sens. Mówisz jej na przykład, ach, ty jesteś nędznym katolem, ja jestem zielonym, ona robi dwa kroki w tył. Więc to jest pewna droga. To jest też istotne, żebyś nie myślał, że zawsze to, co mówisz i nie ma jakiejś pozytywnej reakcji tej osoby, że to znaczy, że to nie działa. Ta osoba może ci mówić, że nie pokazać, że to ją coś dotknęło, a może to być ziarno, które wiecie, zakiełkuje za parę lat. Więc też warto mieć na uwadze tą, tą myśl, że my nie zawsze widzimy owocu. Tego, co robimy lub mówimy. Czyli znowu wracamy do ewangelizacji jako zadaniowości, tak? bo jeżeli coś nam nie idzie, no to znaczy, że musimy odpuścić, a jeśli to znaczy, że jest jakaś granica i tak dalej, i tak dalej. Więc traktując ewangelizację jako zadaniowość tak, to będę odpuszczał. I wtedy, kiedy odpuszczam, zostawiam wizytówkę. Moją wizytówką jest to, jeśli kiedykolwiek będziesz miał jakikolwiek problem, możesz na mnie liczyć. I wtedy dajesz człowiekowi szansę do tego, aby on w momencie, kiedy naprawdę coś wydarzy się w jego życiu do siebie przyszedł. I mam taki przykład, taki żywy przykład, kiedy, e, kiedy nawróciłem się i miałem właśnie ten taki okres dziwacznego głoszenia Ewangelii, co uważam, że było bardzo dobre wtedy na, na tamten czas i poprzez to, że dostawałem ciągle gdzieś czapę i też formowała się moja wiara i formowało się to, w jaki sposób dzisiaj podchodzę do, do wiary i do Jezusa. Ale pamiętam taki przykład, kiedy mój kolega z klasy, z podstawówki miał taki ogromny problem z narkotykami. Ja, wiecie, wiedziałem, że on ma ten problem, więc spotkałem go gdzieś na ulicy i mówię, stary, Jezus Chrystus jest w stanie, od razu z mostu, Jezus, stanie, Jezus Chrystus jest w stanie uratować twoje życie, ty nie musisz tak żyć, on umarł na krzyżu Golgoty i zmartwychwstał dla twojego zbawienia i wydawało mi się, że teraz wow, aleluja, fajerwerki, to tamto, a on mi powiedział, mętlik zupełnie ci odbiło, i tyle. Ja mówię, dobra, stary, ale gdybyś miał kiedykolwiek jakiś problem, to wiesz, że możesz do mnie walić drzwiami i oknami. No i zostawiłem to tak i zapomniałem o tym temacie na, na kilka lat i dokładnie chyba dwa lata temu to było, napisał do mnie na Facebooku, że, że widzi po tym, jak żyje, że to działa i chciałby ze mną porozmawiać na temat tego, w jaki sposób ma wyjść z narkotyków. On Później trafił gdzieś tam na jakiś, na jakiś odwyk, potem gdzieś, dzisiaj mieszka gdzieś w Czechach, ale pamiętam, że, że to dało mi dużo do myślenia, że, że zostawiamy coś ludziom, nie, nie nachalnie, ale zostawmy mu jakąś wizytówkę, tak? Pamiętaj, zawsze możesz na mnie liczyć. Nawet jeżeli nigdy z tego nie skorzysta, to ty zrobiłeś coś, coś dałeś, tak? Coś zostawiłeś. Krótko na koniec, żeby zostawić wszystkich z dobrą myślą na ten tydzień, jak przygotować się do głoszenia Ewangelii, czyli tak praktycznie, co możemy zrobić, jak też, żeby nie być człowiekiem z belką w oku, który wyciąga innym drzazgę, czyli tak krótko. Jak to robić? Trudno mówić o przygotowaniu się, tym, tym po prostu na co dzień żyć. No to tak jak wspomniałem wcześniej, gdzieś to wybrzmiało, że jeśli sam żyjesz łaską, Masz tą świadomość, że po pierwsze, ten ktoś potrzebuje Boga tak samo jak Ty potrzebujesz, prawda? I, I Twoja postawa w tym momencie nie ma w niej postawy wyższości, nie ma postawy, wiecie, takiego pouczania małego dziecka. I druga rzecz, warto być zorientowanym w tym, czym żyje otoczenie. Bo jeśli, wiecie, my nie wiemy, czym żyje otoczenie i mówimy o czymś, o Bogu nawet. Wiecie, właśnie to, co Marcin powiedział, takie hasła, Jezus Cię zbawi i tak dalej. Dla niektórych to brzmi jak, kojarzy się z reklamą. Colgate, najlepsza, tak, pasta i tak dalej. I wiecie, poświadomie ludzie sobie myślą, że aha, tak samo jak w tych reklamach naciągają, żebym ja kupił, tak samo może ten gościu chce mnie naciągnąć, żebym ja przyszedł do jego kościoła na przykład do jej, z jakichś tam ukrytych powodów. Na przykład. Więc musimy sobie też właśnie zdać sprawę, że hasła, które dobrze brzmią, w niektórych uszach mogą brzmieć fałszywie. Więc po prostu takim językiem, jakim mówisz na co dzień z innymi, dlaczego miałbyś takim językiem nie mówić o Bogu? Bo wiecie, to, to, to jest ciekawe, też zauważyłem coś takiego, że jak kiedyś zacząłem mówić komuś o Bogu, wiecie, ta druga osoba, nagle złożone rączki, postawa, wiecie, filozofa i pewna poza, Człowieka, który po prostu żyje w kraju, w którym religia jest na każdym kroku. Więc wiecie, no, no z naszego ewangelizowania powinna przemawiać normalność. Po prostu. Że to jest coś, co tyczy się codziennego życia, a nie tego, że przychodzimy w niedzielę i coś robimy, jakieś aktywności religijne, tak? tylko to, to jest coś na co dzień, do zwykłych spraw, szarych spraw to jest również praktyczne dla Ciebie. Tak samo jak jest praktyczne dla mnie i ludzie widząc nasze życie, widzą, że rzeczywiście Ewangelia działa w naszym życiu, to sobie myślą, aha, jak działa w jego życiu, dlaczego mogłaby nie zadziałać w moim życiu? Więc trudno mówić tu o jakimś przygotowywaniu się. Po prostu jeśli czymś żyjesz, żyjesz na co dzień, to to widać. Nawet jeśli o tym nie mówisz. Wiecie, pytanie ze strony, z czyjejś strony, a dlaczego Ty tak robisz, dlaczego tak żyjesz, to jest świetny punkt otwarcia, najlepszy. Wiecie, to mówi, to ci mówi, że osoba jest zainteresowana moim życiem, zaintrygowana, gdzieś, gdzieś no, no, no, jest, jest pole, powiedzmy, do do tym, żeby coś powiedzieć, do tego, żeby coś powiedzieć, nie? Także trudno mówić o przygotowywaniu się. Ja myślę, że tutaj padło słowo klucz, które Grzesiu wygłosił i to, to słowo klucz to jest słowo normalność. Wiecie, brakuje nam normalności, My czasami jesteśmy w Kościele całkiem inni, niż że jesteśmy w pracy, niż że jesteśmy w domu, to też się łączy z integralnością, o której mówiła Ania, ale tak sobie myślę, ponieważ Grzesiu bardzo fajnie na początku powiedział, nie jesteśmy ekspertami od ewangelizacji, ja nie jestem ekspertem, Grzesiu też się przyznał do tego, że nie jest ekspertem, ale to co pomoże mi, pomaga w moim życiu, w tym, aby mówić innym Jezusie, żeby przebywać z innymi ludźmi, w ogóle z nimi przebywać, to jest to, że jestem normalny. Wiecie, taki, jaki ja jestem w kościele, taki jestem w pracy, taki jestem w domu. Normalny, nienormalny, to zależy, jak na mnie popatrzysz, <grych> ale wszędzie jestem taki sam, nie próbuję udawać i kreować się kimś, kim nie jestem I, i tak samo wydaje mi się, że Ty, jeżeli chcesz być, jeżeli chcesz być właśnie Oczymania mówiła, potrzebujesz być integralny, żeby ludzie po prostu kochali Cię takim, jakim jesteś. Jak jesteś chamajdą, to bądź chamajdą, a nie staraj się być kimś, kim nie jesteś. Jeżeli jesteś kimś, kto sobie z czymś nie radzi, to przyjdź i powiedz o tym, że sobie nie radzę. Nie róbmy z siebie na siłę chorosów, nie róbmy na siłę z siebie superbohaterów i kogoś, kim nie jesteśmy. Bóg wie, Bóg jest najlepszy, Duch, mamy Ducha Świętego. Wiecie, jest tak, jest tak dużo różnych szkół teraz. Jest szkoła ewangelizacji, jest szkoła prorokowania, jest szkoła tego, jest szkoła tamtego. Myślę sobie, że Bóg na pewno działa w sposób integralny dla siebie, w taki, w jaki On chce. On rozdaje według tego, jak chce i On będzie Cię przekonywał w taki sposób, w jaki On będzie chciał. On się Tobą posłuży, tak czy siak. Ty przyjdź do Niego z prośbą, a On ją wykona. To też myślę jest bardzo ważne, modlimy się o tych ludzi. Jeżeli chcemy, żeby ktokolwiek przyszedł do Jezusa, to módmy się o tego człowieka. Tego nie może zabraknąć twojej ewangelizacji. Nie może zabraknąć tego, że ty się będziesz o niego modlił. Ty możesz, wiecie, ja wiesz, że owocem mojego nawrócenia była modlitwa i ewangelizacja, ponieważ ktoś mi musiał powiedzieć później o tym Chrystusie w normalny sposób, nie w taki, w jaki słyszałem wcześniej, ale, ale ktoś się o mnie też modlił. Więc myślę, że to jest jeden z ważniejszych elementów. Jeżeli chcemy, żeby ktoś się nawrócił, może czasami nie mów, mów mniej, ale po prostu módl się o tego człowieka. Super, bardzo Wam dziękuję.